W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry's Tales, Karpenoktem oraz oczywiście konglomeratu podcastowego. A dzisiaj chciałbym pomarudzić nieco na film La La Land w reżyserii Damiana Szazela, czyli musical, o którym było ostatnio bardzo głośno ze względu na rekordową ilość nominacji do Oscarów ze względu na aferę, która stała się jego udziałem przy okazji pomyłki na gali Oscarowej, ale tak naprawdę nie chciałbym się odnosić do tych ostatnich wydarzeń i chciałbym się skupić na samym filmie oraz tak naprawdę po części na pierwszym filmie Damiana Chazela, pierwszym pełnometrażowym filmie Damiana Chazela, czyli Whiplash. I z racji na to, że nie tyle chciałbym te filmy omawiać jakoś bardziej przekrojowo, pokusić się jakąś taką bardziej typową recenzję, a skupić się na tym, co mnie w nich uwiera. I dlaczego oba filmy uważam za dobre i tyleż godne uwagi, co dosyć mocno kontrowersyjne w swojej wymowie, będę musiał się skupić na... Szczegółach, szczegółach fabularnych, będę musiał zdradzić zakończenie pewne istotne meandry tej, tych historii. W związku z powyższym, raczej ten podcast będę kierował do osób, które albo spoilerów się nie boją poprawdzie to myślę, że akurat jakieś spoilery tych filmów nie są w stanie popsuć albo do osób, które oba filmy widziały. Dlaczego w ogóle zdecydowałem poruszyć tę kwestię? Otóż no jakiś czas temu, nie wiem, z dwa tygodnie temu obejrzeliśmy z żoną La La Land i byliśmy tyleż z seansu zadowoleni, co po pierwsze, ja przyznam, że nie do końca byłem w stanie zrozumieć aż tak powszechny zachwyt, tak dużą ilość nominacji dla tego filmu, jeżeli chodzi o wspomniane wcześniej Oscary. No i przede wszystkim już po seansie i w trakcie seansu, można powiedzieć nawet, pewne rzeczy w nim mnie mocno uwierały, a im dłużej od seansu, tym uwierają mnie coraz bardziej. Więc postanowiłem po prostu się z nimi jakoś tak zmierzyć, wyrzucić pewne swoje niepougładane w tym temacie myśli z głowy i tym samym gdzieś tam zakończyć ten rozdział. O co chodzi? La La Land, tak jak zapewne wiecie, to film muzyczny, komedia muzyczna. I to komedia muzyczna, która myślę, że z perspektywy bardzo wielu potencjalnych widzów i widzów, którzy mogli ślecić kampanię marketingową, plakaty, była filmem, który wyglądał na, no może troszeczkę nietypową, ale komedię romantyczną. Hasłem reklamowym było bodajże dla tych, którzy ośmielają się marzyć, co wskazywałoby na to, że będziemy mieli tutaj historię o marzycielach, o spełnieniu marzeń. Dodatkowo w wielu recenzjach zaczęły pojawiać się głosy, że to jest film który serwuje nam taki czysty hollywoodzki eskapizm, że Damian Chazel zaserwował nam tutaj ucieczkę od problemów współczesnego świata. Widziałem takie memy nawet, że w świecie La La Land nie ma Donalda Trumpa i Brexitu i tak dalej i tak dalej i spodziewałem się no, filmu lekkiego, zabawnego, takiej, wiecie, komedii muzycznej w stylu muzykali z lat 60., -tych, 70., -tych, czy, czy nawet wcześniejszych, której ja dosyć lubię. Ja od dzieciaka jestem fanem chociażby deszczowej piosenki, którą uważam za film absolutnie fantastyczny, i, i ogólnie z muzykalami problemów. Nie mam i jeżeli to jest dobrze zrobione, to, to lubię tego rodzaju kino. No i pozwolę sobie zacytować koleżankę, która wylądowała na La La Land z moimi siostrami w kinie nieco wcześniej, która po sensie, tak jak była z jednej strony zadowolona i podkreślała, jak dobry jest to film, to powiedziała coś takiego, że nie na taki film się pisała. No i to jest dosyć dobre podsumowanie tego co z oczekiwaniami widzów robi La La Land? Dlatego, że wbrew temu, co można oczekiwać, nie dostajemy standardowej komedii romantycznej ze standardowym w tej konwencji happy endem z cyklu Żyli długo i szczęśliwie. Bohaterami są Sebastian Wilder w, ten, w tej roli Ryan Gosling który także dostał chyba nominację do Oscara, co jest o tyle zabawne, że mimo, że gra bardzo fajnie, to w sumie Ryan Gosling zawsze gra Ryana Goslinga i w sumie, jeżeli dostał nominację za tę rolę, to dziwię się, dlaczego nie dostał na przykład nominacji za chociażby tylko Bóg Wybacza, który był dla mnie filmem, gdzie on się zaprezentował dużo lepiej, ale to jest może osobna historia oraz Mia Dolan w tej roli Emma Stone która została ostatecznie nagrodzona Oscarem i to jest dwójka młodych ludzi którzy spotykają się w Los Angeles dwójka no, tych marzycieli zgodnie z hasłem reklamowym on jest muzykiem jazzowym muzykiem jazzowym który jest bardzo mocno zakochany w klasycznym jazzie i chciałby doprowadzić do sytuacji takiej, że miejsce, jakieś tam legendarne, legendarny klub jazzowy, w którym obecnie mieści się jakiś zwykły lokal gastronomiczny, jakaś restauracja, no niejako zostanie przywrócony dla jazzu, że on stworzy tam klub, który będzie takim klubem w starym stylu, gdzie będzie grana muzyka jazzowa na żywo, gdzie on będzie mógł występować i, i, i szerzyć tę kulturę jazzową, która jest dla niego tak istotna. Ona, jak to w Los Angeles często bywa w przypadku pewnie młodych kobiet, jest taką niespełnioną aktorką, czy czeka na swoją wielką szansę, pracuje w kafejce, gdzieś tam w studiu filmowym, uczęszcza na castingi i poszukuje swojej szansy na to, aby wybić się w tym aktorskim świecie. No i ta dwójka młodych ludzi spotyka się i rodzi się pomiędzy nimi uczucie. Takie trochę, powiedziałbym, nawet może niespodziewane i tyle, że niespodziewane, co oczywiście gorące. No i ten pierwszy etap filmu, czy, czy ten pierwszy akt, czy w zasadzie pierwsze dwa akty tego filmu układają się dosyć, powiedziałbym, konwencjonalnie, czyli... Mamy dużo schematów rodem z komedii romantycznych, poprzeplatanych oczywiście, jak to w filmie muzycznym bywa, piosenkami, jakimiś fragmentami z choreografią taneczną i to się ogląda bardzo przyjemnie, bo ten film jest faktycznie taki ciepły, kolorowy, sympatyczny. Wszystko teoretycznie układa się bardzo dobrze. I kiedy wydaje się już nam widzom, że wszystko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu. Damian Chazel wykonuje tutaj fabularną woltę, która jest dla mnie mm, o tyle interesująca, że ona z jednej strony jest pewnym przełamaniem tej konwencji komedii romantycznej, z drugiej strony jest to jednak coś, z czym ja mam bardzo, bardzo potężny i narastający problem. Cóż się bowiem dzieje. W kolejnym akcie filmu okazuje się, że Nasza dwójka bohaterów, kiedy już rozpoczęła niejako wspólne życie, zaczyna borykać się z problemami codzienności, wiecie, ten taki, to takie wielkie zakochanie początkowe z wizytami w kinie i rozmowami o przyszłości, nagle zostaje zastąpione jakąś tam taką powiedziałbym prozą życia, kiedy to Mija cały czas nie jest w stanie osiągnąć tego wymarzonego aktorskiego sukcesu, kiedy to Sebastian decyduje się, aby móc zarabiać prawdziwe pieniądze, a nie tylko gdzieś tam się skupiać na, na marzeniach swoich, decyduje się na angaż w zespole jazzowym, takim dosyć modernistycznym, powiedziałbym, jazzowym, czy może bardziej powinienem powiedzieć jakimś popowym zespole, wyrusza w trasę i z jednej strony osiąga jakiś tam sukces, z drugiej strony po pierwsze czuje on sam, że się niejako sprzeniewierzył swoim marzeniom, a po drugie właśnie ze względu na ilość podróży, ilość tras, fanki, koncerty itd., itd. No coś się pomiędzy nimi zaczyna psuć i dochodzi do rozstania. I znów, to jeszcze teoretycznie nie jest jakieś duże odstępstwo od komedii romantycznych i ich schematów, no bo widzieliśmy to nieraz. No, jakieś perypetrie muszą mieć ci nasi bohaterowie, zanim będą żyli długo i szczęśliwie. Ale, ale co robi Damian Chazel? W czwartym akcie filmu, bo, bo ten film jest podzielony porami roku na takie wyraźne akty, okazuje się, że nasi młodzi bohaterowie, spotykałem się po jakimś tam czasie i, i w momencie, kiedy wydaje się pozornie, że wszystkie problemy, które mieli, zostały zażegnane. Sebastian wygląda na to, że z powrotem powrócił do Los Angeles, gdzieś tam przestał koncertować i tak naprawdę to, co było jednym z podstawowych problemów, czyli jego nieobecność i konflikty z tym związane, no, odchodzi w niepamięć. Z drugiej strony Mia, która w międzyczasie zaliczyła lekką porażkę z jakimś takim swoim monodramem, nagle dostaje angaż do roli, potencjalnie roli swojego życia w filmie, który będzie kręcony w Paryżu. I w momencie, kiedy teoretycznie wydawałoby się, że cały świat przed nimi stoi otworem, oni wyznają sobie praktycznie biorąc dozgodną miłość, po czym się rozstają. Rozstają się i nagle w przebłysku takim za pięć lat widzimy, kiedy to mija wraz ze swoim mężem, którym nie jest bynajmniej Sebastian, wychodzi gdzieś tam na miasto, widzimy, że już jest mega znaną aktorką, która osiągnęła można powiedzieć to, co sobie wymarzyła, czyli, czyli właśnie jest taką aktorką, wiecie, która jej twarz ląduje na plakatach, na autobusach i tak dalej, Wychodzi na miasto i traf chce, że wpada niejako po drodze do klubu jazzowego. I co się okazuje? Że jest to klub jazzowy prowadzony przez Sebastiana. Klub jazzowy, w którym on oczywiście gra. Nasi bohaterowie spotykają się, można powiedzieć, bo bardziej spotykają się spojrzeniami, niż naprawdę. I, i teraz powiecie, z czym tu, drogi Jerry, masz problem? Otóż mam problem bardzo poważny dwojaki. Po pierwsze, takie rozwiązanie byłoby dla mnie dosyć kontrowersyjne z powodów, o których powiem więcej za chwilę, ale jeszcze do zaakceptowania. Natomiast y, co serwuje nam szazel? Szazel serwuje nam y, taką scenę, w której Sebastian gra piosenkę, która jest takim utworem przewodnim, motywem przewodnim całego filmu, która się nazywa City of Stars i bodajże została też nagrodzona Oscarem. I w trakcie tej, tego utworu y, mamy taki przegląd tych scenek, które widzieliśmy w pierwszych trzech aktach, tylko w dorozumieniu pokazujących, jak to nasi bohaterowie żyją długo i szczęśliwie ze sobą, ze swoim, ze swoją wielką miłością po drugiej stronie, przy jednoczesnym zrealizowaniu swoich marzeń. I to jest rzecz, która mi bardzo mocno zgrzyta, dlatego, że ogólna wymowa tego filmu wypada moim zdaniem w ten sposób, że jeżeli chcesz realizować swoje marzenia, to musisz niejako poświęcić wszystko, nawet swoją wielką miłość, no bo bez tego ani rusz, no bo wygląda na to także w tej, tej takiej przebitce, że no tak chyba musi być, no bo ja nie za bardzo rozumiem... Ten, tę końcową scenę, że, że co? że Co tak naprawdę spowodowało, że oni nie są razem właśnie? Dlaczego, dlaczego tak na dobrą sprawę oni w tej chwili patrzą na siebie po, po dwóch stronach jazzowej sceny? i Dlaczego ona jest innym facetem? Dlaczego on jest samotny w tymże klubie? Co tak naprawdę spowodowało, że nie mogli być razem? No, to, że jedno i drugie podążało za marzeniami. I, i to jest dla mnie... I to jest dla mnie dziwne, dlatego że nazwijcie mnie naiwnym romantykiem, ale no wydaje mi się, że jeżeli robimy film o uczuciach, jeżeli robimy film o miłości, no to jednak coś jest dla mnie tutaj nie tak, jeżeli okazuje się, że tak łatwo to wielkie uczucie można było poświęcić dla swoich marzeń. I wiecie, gdyby to jeszcze było tak, że że oni by się nie zgrywali, że mielibyśmy sytuację problematyczną, która by stawiała na ostrzu noża ten związek na, na zasadzie, że nie, albo ja będę realizował swoje pasje, albo będę z nią nim. No to, to ja bym był w stanie to zaakceptować. Ale nie, tu, tu nie ma takiej sytuacji. Tu tak na dobrą sprawę ta miłość zostaje poświęcona w imię tak na dobrą sprawę nie wiem do końca czego. Jakiegoś takiego egoistycznego widzi się, które no nie ma do końca żadnego uzasadnienia. I to mi się, powiem otwarcie, nie podoba i to mnie gryzie od seansu i to mnie gryzie coraz mocniej, bo, bo ja po prostu nie za bardzo rozumiem, dlaczego ten film jest odbierany jako produkcja jakoś tam ciepła, jako taki właśnie eskapistyczny film. No on... Gdzieś tam może w tej warstwie wizualnej, w tym takim zaprezentowaniu tego świata takiego kolorowego, przeplatanego tą choreografią, piosenkami itd., itd. To, to gdzieś być może w tej warstwie takiej formalnej to jest faktycznie coś takiego, ale, ale z drugiej strony ten, ten świat, ta wymowa tego filmu powoduje, że on wcale nie jest przyjemny. No, mi się źle do tego filmu wraca. To, to wiecie, to są niejak odwrotne uczucia niż ja się spodziewałem po tym filmie dostać i ja właśnie w pełni popieram swoją koleżankę wzmiankowaną wcześniej. No nie na taki film się wybrałem. No i to jakby nie skreśla tego filmu, bo ja uważam, że to jest film dobry i i warto jest go zobaczyć, bo, bo to, jest, to jest ciekawe kino. Natomiast nie zmienia to postaci rzeczy, że według mnie Szazel tutaj premiuje no, zachowania, które. Do mnie nie trafiają, bo, bo jednak gdzieś tam mimo mojego cynizmu, który przebija się bardzo często w różnego rodzaju dyskusjach i, i tym co ja piszę czy mówię, no to jednak ja nie chciałbym żyć w świecie, gdzie tak na dobrą sprawę jedyną receptą na spełnienie swoich marzeń jest dążenie za tymi marzeniami niejako po trupach, czy, czy uciekając się do poświęceń każdego rodzaju. A dlaczego wspomniałem też, że nie pierwszy raz mam taki problem z filmem Szazela? dlatego że podobna sytuacja tak na dobrą sprawę i podobny motyw i podobny wątek przejawia się w jego filmie Whiplash z 2014 roku, czyli w filmie, który także spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, z deszczem nagród i, i, i w ogóle został okrzyknięty jakimś tam objawieniem sezonu. A tak na dobrą sprawę, z tego co widzę, to to jest to, czyli takie podążenie za marzeniami, za wszelką cenę, to jest jakaś taka, no nie wiem, czy można powiedzieć po dwóch filmach, obsesja, no, ale, ale gdzieś tam jakiś temat, który temu scenarzyście, temu reżyserowi, no bardzo mocno siedzi, no widać, że, że to jest coś, o czym on chce mówić. Przecież nie wiem, czy, czy pamiętacie, czy widzieliście Whiplash. To był film o tym, jak sadystyczny nauczyciel w jakimś takim bardzo prestiżowym konserwatorium, no nie bójmy się użyć tego słowa, gnoi i terroryzuje studentów, co ma doprowadzić do tego, że zostaną tylko najlepsi, że, że wyłowi najlepszych studentów i wychowa ich na następców, nie wiem, Louis Armstronga na przykład. Przy czym to jest bardzo mocno kontrowersyjne podejście dlatego, że w finale niejako dostajemy właśnie taki, no czy chciałem powiedzieć happy end, ale aż mi to nie chce przejść przez usta, w którym nasz główny bohater po tym, jak tak na dobrą sprawę został steroryzowany przez tego nauczyciela, po tym, jak został wyrzucony ze szkoły, jak rozstał się czy poświęcił swoje życie prywatne dla, dla muzyki, po tym, jak można powiedzieć trochę przeniewierzył się swoim własnym wartościom donosząc na, na tego nauczyciela, czy zeznając przeciwko niemu, no nagle w finale y, okazuje się, że y, no, jednak ta taka y, no, powiedziałbym sadystyczna motywacja, ta, ta, to takie przyciśnięcie go do ściany przez y, tego nauczyciela no, przyniosło efekt, bo nie dość, że staje się on wybitnym muzykiem, to jeszcze zyskuje y, no, jakiś szacunek tegoż sadysty nauczyciela. No i to jest no dla mnie dosyć podobny motyw, czyli znów mamy dążenie do marzeń po trupach, bo po drodze, tak jak wspomniałem, nasz Andrew Neyman, czyli bohater Whiplasza, poświęca życie prywatne, poświęca wszystko dlatego, żeby, dla żeby, dla, dla swojego marzenia, jakim jest bycie najlepszym możliwym perkusistą i to marzenie spełnia, no ale, ale za jaką cenę? Ale za jaką cenę? Ja, ja bym się chciał zapytać, a w, wręcz ja bym powiedział, że nawet Whiplash jest jeszcze bardziej kontrowersyjny w w swej wymowie niżli La Land, dlatego że no, można powiedzieć, że ten drugi premiuje jakiś tam taki egoizm, no ale niektórzy pewnie się obruszą, że jaki to egoizm, no przecież dążymy do, do swoich marzeń i tutaj obydwie postacie tak naprawdę no podążyły za swoimi marzeniami, nikomu się nie stała krzywda. No, no, no prawda, no ale no nie wiem, czy to był zdrowy egoizm, no a w, w przypadku Plasza, no to, to można powiedzieć, że ten taki no gorzki, ale jednak happy end no, sugeruje nam, że jednak te metody stosowane przez Terensa Fletchera, przez tego sadystycznego nauczyciela są jakoś tam uprawnione. I to, że w filmie mamy powiedziane, że złamał on jedną karierę, czy wręcz jest zasugerowane w fabule, że doprowadził do depresji, czy, czy, czy wskutek tejże depresji później do śmierci jednego lub większej ilości uczniów. No to nagle to się przestaje liczyć, bo, bo mam zasugerowane, że nie, jeżeli zaciśniesz zęby, będziesz podążał za swoimi marzeniami, to tak, osiągniesz sukces, osiągniesz sukces, no a dla mnie to jest niestety krok od tego do coachingowego bełkotu, który jest w tej chwili motny na zasadzie właśnie podążaj za marzeniami, jeżeli będziesz wierzył w to, co robisz, to, to na pewno osiągniesz sukces, no. Przykro mi bardzo, drodzy słuchacze i wyjdzie teraz mój cynizm, no ale świat tak nie działa. Jednak większość ludzi, nawet jeżeli będzie konsekwentnie podążać za swoimi marzeniami, no to pewnie szans na ich stuprocentowe spełnienie nie ma i ja bym nie powiedział, że to jest coś złego, bo jednak no, marzenia powinny być takim motorem naszym napędowym, no i jeżeli wszystkie je spełnimy, no to... to trochę, co nas ma dalej napędzać, ale to jest trochę pewnie już temat na inną dyskusję. No ale, ale no mówię, no wydaje mi się to wszystko jakieś takie mocno kontrowersyjne, mocno mnie uwierające i w momencie, gdzie widzimy, że jest wiele sytuacji, gdzie coraz częściej jest nam trudno pokusić się o jakąś taką empatię w stosunku do, człowiek, do drugiego człowieka, wczuć się w sytuację innych ludzi, no to, to mówię, dla mnie popularność tych filmów o, o takiej wymowie mocno nastawionej na, na, na ja, na realizację moich planów, moich ambicji, no mówię, jest trochę dziwne, trochę niepokojące i tak jak doceniam obydwa filmy za reżyserię, za pomysł, za to jak one są zbudowane, jak są zagrane, tak absolutnie nie mogę zgodzić się z ich wymową. I z tego punktu widzenia pewnie powinienem się cieszyć, że La, La Land padło ofiarą kameralnego dramatu, jakim podobno jest Moonlight, ale nie będę w to wchodził, bo nie widziałem tego drugiego filmu. No i tak jak moim zdaniem La, La Land na pewno nie zasługiwał na statuetkę najlepszego fil filmu roku, 2016, no to trudno mi powiedzieć, czy, czy Moonlight jest takim filmem, który na to zasługiwał. No, ja nie jestem specjalistą od Oscarów. Jeżeli filmy widzieliście, to podzielcie się swoją opinią. Czy, czy Was też te dwa autorskie dzieła Damiana Szezela wywołały tak mieszane uczucia, czy, czy jednak nie, czy ja się tutaj dopatruję coś, czego nie ma i, i niepotrzebnie próbuję włożyć kij w mrowisko.